KART HISTORII Astronauta z Burgmarsh 23 maja 1964 roku Jim Templeton, strażak, a prywatnie zapalony fotograf z Carlisle w Wielkiej Brytanii, zabrał swoją żonę i córkę na wycieczkę do Burgmarsh. Przechadzając się w słoneczny dzień po trawie i podziwiając zatokę Selwaty Firth, Templeton i jego rodzina zaobserwowali grupę owiec i krów, które znajdowały się w pewnej odległości od nich, i zachowujących się dość nietypowo. Wydało mu się to nieco dziwne i dopiero później powiązał ten fakt z tym, co się następnie wydarzyło. Nic nie zapowiadało jednak niezwykłych zdarzeń, zaś aura sprzyjała tak spacerom po świeżym powietrzu, jak i fotografowaniu. Kilka chwil później... Ojciec postanowił zrobić użytek ze swojego aparatu i wykonał zdjęcie córki Elizabeth ubranej w nową sukienkę w ręku trzymającej pęczek polnych kwiatów. Nie była to jedyna fotografia wykonana tego dnia. Templeton używał aparatu jeszcze wielokrotnie, jednak właśnie to zdjęcie miało być początkiem serii dość ciekawych incydentów. Po kilku dniach, gdy Templeton odbierał wywołane zdjęcia, pracownik miejscowego zakładu wyraził żal, że jego najlepsze zdjęcie zostało zakłócone przez intruza, bez którego wyglądałoby znacznie lepiej. Jim zdziwił się słysząc te słowa, ale jeszcze większą niespodziankę sprawił mu widok uchwyconego na zdjęciu człowieka, wyzierającego za lewego ramienia jego córki, którego przecież nie było tam w czasie wykonywania owego zdjęcia. Co gorsze... I co jeszcze dziwniejsze, człowiek ten przypominał swym wyglądem rosłą postać ubraną w biały kombinezon kosmonauty z ciemnym wizjerem lub rodzajem kasku. Znajdował się również w dość specyficznej pozycji. Tajemniczy intrus nie pojawił się już na żadnej innej z fotografii Templetona. Nie mówiąc już o tym, że ani autor, ani jego rodzina nie zauważyli nikogo w czasie spaceru po Burke Marsh, tym bardziej rosłego kosmonauty. Wkrótce o dziwnej fotografii Templetona zaczęło się robić głośno. Ten najpierw zgłosił się na policję, zaś zdjęcie wysłano do laboratoriów Kodaka, producenta filmu użytego przez Templetona. Niestety eksperci nie byli w stanie wyjaśnić skąd na fotografii wzięła się postać stojąca za dziewczynką. Wszelkie ekspertyzy i próby mające wyjaśnić jej powstanie wskutek błędów fotograficznych zostały wykluczone, a sprawa była intrygująca do tego stopnia, że Kodak obiecał dostarczać darmowe filmy do końca życia każdemu, kto wyjaśni pochodzenie kosmonauty z Cumberland. Uznano przy tym, że zdjęcie jest autentyczne, zaś wizerunek nie powstał również wskutek błędów przy wywoływaniu zdjęć. Niebawem do gry wkroczyła także prasa, która okrzyknęła tajemniczą postać kosmitą, choć sam autor, jak się wydaje, tego nie sugerował. Mimo to interesował się zjawiskiem UFO, które z kolei interesować miało się okolicą Burgmarsh. Templeton mówił, Wielu rybaków mówiło jednak, że obserwowali na tym obszarze wiele ciekawych rzeczy. Niektórzy z nich uważali, że UFO interesują się szczególnie elektrownią atomową Channel Grass, którą widać na horyzoncie z lewej strony wykonanego przeze mnie zdjęcia. Rzeczywiście elektrownia atomowa znajdowała się w odległości około 25 km od Carlisle, ale nie był to koniec problemów Templetona, choć istnieje kilka rozbieżnych relacji dotyczących tego, co potem nastąpiło. Różnice dotyczą szczegółów i okoliczności spotkania strażaka z równie tajemniczymi co sfotografowany przez niego astronauta mężczyznami przypominającymi jako żywo osławionych ludzi w czerni zjawiska nieznanego jeszcze wówczas w Wielkiej Brytanii. Mężczyźni nie tylko zachowywali się dość nietypowo, zwracając się do siebie numerami, ale też wypytywali Templetona szczegółowo o zdjęcie oraz o warunki panujące tego dnia na Bourke Marsh, w tym o zachowanie rzeczonej trzody czy nawet ptaków. Jedna z wersji mówi, że próbowali go nawet skłonić do tego, aby przyznał, że człowiek sfotografowany z jego córką był zwyczajnym przechodniem, Agenci ponadto nie przedstawili się dokładnie. Choć szczegóły spotkania Templetona z nimi nie są do końca jasne, to nie ulega wątpliwości, że sława, jaką zyskało zdjęcie jego autor, przyczyniła się do tego, że wydarzeniem tym zajęły się odpowiednie służby. Ale nie był to koniec przygody Templetona, bowiem jego na pozór niewinne zdjęcie oprócz kontaktu z ludźmi w czerni uwidoczniło jeszcze kilka tajemniczych aspektów całej sprawy. Po opublikowaniu zdjęcia w prasie, wydawcy Cumberland News zgłosili się do autora z prośbą o przesłanie kopii zdjęcia do Australii, gdzie natrafili na nie pracownicy poligonu w Woomera w południowej Australii. Templeton dowiedział się wkrótce, że dzień po tym jak wykonał on swoją fotografię, na poligonie wstrzymano jedną z prób, czego powodem miało być zaobserwowanie na poligonie dwóch wysokich postaci, co najdziwniejsze, przypominających osobnika z fotografii z Bergmarsh, o którym oczywiście jeszcze nie słyszeli. Nie były to jedyne dziwne wydarzenia, jakich świadkami byli pracownicy poligonu Wümmera, ale obserwacja podobnych postaci nie była jedynym elementem mającym łączyć obydwa przypadki. Kolejnym był fakt, że w obu miejscach, tak na Woomera, jak i w okolicy Burgmarsh, testowano rakiety Blue Streak, na co dużą uwagę zwraca część autorów opisujących przypadek. Tak właśnie, nieświadomy niczego strażak, wdarł się do świata enigmatycznych sił, gdzie śladem kosmitów interesujących się rozwojem technik nuklearnych podążają tajemniczy agenci. Śladami zaangażowania Ministerstwa Obrony w sprawę kamberlandzkiego astronauty są dokumenty odnalezione w archiwach narodowych przez ufolog Jenny Randles. Inni uznali sprawę za nietypowy spiek okoliczności, który zapoczątkował ciąg pomyłek. Templeton twierdził jednak, że tego dnia na Burke Marsh nie towarzyszył im nikt. Do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę wyziera z ramienia wesołej i niczego niespodziewającej się kilkuletniej Elizabeth oraz jak w rzeczywistości wyglądał przebieg całej sprawy, ufologicznego klasyka, którego nieco zakrył kurz. Po jakimś czasie sprawa utknęła bowiem w martwym punkcie, a zdjęcie dziewczynki z przypominającym lalkę astronautą dziś zdobi galerię wielu stron internetowych. Autor Piotr Cielebiaś. Portal infra www.infra.org.pl Czytał Ibelios.